Witamy bardzo serdecznie. Odcinek 40 któryś. Z tej strony Maciek Tyczeński. A z tej Piotr Podsiadły. Dzisiaj bez psa. Dzisiaj bez psa. Witamy bardzo serdecznie. Na początek mam parę pytań do Ciebie, Piotrek. Dla mnie zawsze możesz mieć pytanie. Nie zawsze uzyskasz odpowiedź, ale mhm. próbuj. Jakbyś miał strzelać, ile co roku Polska eksportuje za granicę ślimaków? Jaką wartość? Prawdopodobnie było... Myślę, że jesteśmy potęgą winniczków. Tak mi się coś kojarzy. <laughs> <głos> e, ale ile w to w tony, to nie wiem. ale. Nie, przy... w, wartościowo, wartościowo, proszę. Co wartościowo, na pieniądze? No, na pieniądz. Bo jest a ile taki winiszek jest wart? No, słuchaj, strzelaj. No dobra, ja bym dał za niego tak 2 złote, no to... Co? Za ślimaka byś dał 2 złote? A ty byś nie dał? To jest spokój, no jakiś... Może 20 Zależy... groszy maksymalnie. No w sumie. No nie wiem... No nieważne, nie to ci takie odpowiem, bo i tak ilościowo, ilościowo ilościowo nie wiem ile sprzedaję, wiem tylko ile wartościowo. No to strzelałem w jakieś 200 tysięcy. 7 milionów. A ile w Polsce jest wart ym, rynek sosów i dressingów? 15 milionów. 1,3 miliarda. No Jezu, znowu. Chciałem teraz tak trochę... A ile... Ym... Wszystko ym... przez te dressingi. A ile sieć Piotr i Paweł ma supermarketów w Polsce? 1,5 miliarda, a nie, to pytanie. <grym> e, no pewnie mają gdzieś tak. S, s, s, 120. No blisko, tu byłeś najbliżej ze wszystkich trzech, to 144 supermarkety. A. A e, czy wiesz, że w 2013 roku rynek piwa wzrósł o 2,1%? Teraz już wiem. No, a wiesz, że. sam się jak... do tego walnie przyczyniłem. Myślę, że to głównie ty, generalnie. Wszyscy, wszyscy, praise the Lord, wiecie, gdzie wysyłać podziękowania. A ty się wręcz przeciwnie. Gdyby ja, nie tak. Ja, no. Gdyby nie ja, to musiałem za ciebie, ciebie za o, i jeszcze ją podnieść. Nie no, Piotr, ja nie mam Nie wiem, jak ci to w nagrodze. Już po prostu nie, nie, nie mam... Ale Ależ kupić pojęcia. mi piwo. A wiesz, jaka jakby kategoria piw, jeśli chodzi o zawartość alkoholu, zaliczyła największy wzrost w zeszłym roku? Pewnie wy już wiecie, bo to będzie temat dzisiejszego odcinka, ale ja jeszcze udam, że nie wiem. Możesz udawać dalej, bo jeszcze mam kolejne pytanie, yy, yy, yy, drugie z tej kategorii. Mianowicie, co te wszystkie pytania, które zadaję, łączy? A mianowicie, co się łączy? Łączy je jakaś ważna postać na pewno. No, jak domyślasz się, jaka to postać? No ja się domyślam, ale czy wy się domyślacie? No więc jeżeli, jeżeli ktoś nie wie, to nasz... Bardzo nasz były wicepremier, wicepremier Janusz Piechociński na znanym portalu społecznościowym Twitter e, właśnie się zastanawiam jak to powiedzieć, to tweetuje, można tłumaczyć jako ćwierka? Czyli on tak ćwierka sobie te rzeczy? No niektórzy tak mówią. To jest dla mnie co najmniej dziwne. Wspaniałe tłumaczenie. E, właśnie od jakichś tam paru miesięcy, jeśli nie pół roku, zaczął właśnie wrzucać na swojego Twittera takie różne ciekawostki, można powiedzieć, gospodarczo, ekonomiczno e, rynkowe, jeśli można tak powiedzieć. Jeszcze taką ciekawostkę, którą znalazłem, to dosłownie przejrzałem tylko sprzed, z kilku dni. Bo, do... to, bo można po prostu zrobić cały podcast o jego no ciekawostkach. nie No ale, no, ale czekaj. Nie, nawet nie jeden odcinek, ale cały podcast. Jest, jest fanpage na Facebooku. E, bardzo polecam. E, Też polecam. E, I jeden jeszcze, który bardzo mnie wzruszył było, że w 2020 roku zjemy 158 milionów kilogramów ciasteczek za 3 miliardy złotych. To będzie... No. To będzie to, to to rok. Ciasteczek zjemy. To będzie, to będzie rok. rok, nie? No, już, no już, dobrze, ale to jakie, jaki segment piw najbardziej zyskał na wartości wzrósł? Już się nie mogę doczekać. No i właśnie... Poziom wzrósł? Tweet Janusza Piechocińskiego nas zainspirował, można powiedzieć, wicepremierze. Dziękujemy, składamy pokłony, bo nas zainspirował... A ja do... bym powiedział, że zainspirowała nas również wiosna. Po części tak, no, ale jednak. Tak, to, I co... wracamy do naszego tutaj. E, naszej dychotomii w postaci Maciek Tyczyński, twarde dane, i Piotr Podsiadły, romantyk, melancholik. Mi się wydaje, że to zależy od odcinka bardzo, bo czasami chyba się zamieniamy tymi rolami, tymi rolami coś mam wrażenie takie. E, ale I tak. Wracamy do korzeni. Kończąc już te głupie dywagacje, e, największy wzrost zaliczyła pi... zaliczyły piwa o zawartości alkoholu do 0,5%, czyli tak zwane piwa... No nie tak zwane, no. Bezalkoholowe. Znaczy, no, rzeczywiście, tak zwane, w zasadzie to tak zwane. Tak zwane piwa bezalkoholowe, no prawnie, czy tam mogą na etykiecie napisać, że jest piwem bezalkoholowym, jeżeli zawartość alkoholu jest mniejsza od 0,5%. I to nie zaliczymy... Nie przekracza pół, czyli nie przekracza. może być równa pół. No dobrze, dobrze, masz rację. Bardzo ehm... ważne. I to nie byle jaki wzrost, bo zaliczyła wzrost wartości o 58%, co również się przekłada na 64% wzrostu wolumeny sprz wolumenu sprzedaży. I o ile jakby, okej, okay, to, to są takie duże procenty i brzmią bardzo tak szokująco, no to i tak domyślam się, że stosunkowo ten wolumen sprzedaży i ta wartość nie była jakaś bardzo duża cały czas w porównaniu do innych oczywiście. No tak, to raczej tak, biorąc pod uwagę, że pijemy tego piwa, my Polacy, naprawdę dużo. Zgadza się. Jednocześnie na, y, największy spadek zaliczył segment piw mocnych. Y, było to, no ale tutaj też jakieś tam porównanie można, 3,3% ilościowo i 4,2% wartościowo. Y, także warka strong, no jest mi smutno, chlip, chlip. No dawno nie piłem warki strong. Wszystko, wszystko się zgadza, tak? Potwierdzasz, wszystkie tak. dane... Bo, no nie, no nie. nie się, bo, bo tych piw bezalkoholowych to też za dużo nie piłem, więc to cofam. Moje stwierdzenie, że to dzięki mnie rynek wzrósł, <grym> jak to niektórzy mówią. No cóż, coś innego musiałem mieć na to wpływ, ale co? Tutaj, to nie wiem. Dla dlaczego ludzie to piją? Dla wszystkich ludzi podieranych, jakby ilością risów wychodzących w Polsce, to jakby no trzeba mieć pewnego rodzaju perspektywę do tych danych, a mianowicie z tego spadku segmentu piw mocnych, no to właśnie myślę, że 99% koma coś stanowią właśnie jakieś tam Tatra mocne, Warka Strong i tego typu no, rzeczy. raczej tak. Raczej tutaj nasze poletko, o wypuściliśmy najwięcej rysów w historii, raczej nie zdoła tutaj zatrzymać, czy tam zmienić tego trendu spadkowego piw mocnych. No właśnie wzrósł rynek ym, piw baz alkoholowych. Co mnie osobiście trochę zdziwiło, jak ma być szczery. Mnie też trochę, biorąc pod uwagę, że tak jak mówisz troszeczkę z lisami, wątpię, żeby miało mieć na to wpływ to... Że pojawiło się trochę piw bezalkoholowych rzemieślniczych, nie, bo to raczej nie. kropla w morzu bezalkoholowych No raczej będzie odcinek, potrzeb. o którym musimy zapomnieć o naszym rzemieślniczym poletku raczej, żeby... No, Jeśli jakaś... znaczy zapomnieć, to nie, ale... No ale wiesz, żeby to była, to była sensowna dyskusja danych. a propos właśnie tych liczb, no to naprawdę jest taka, że cały ale czas rynek... Czy musimy mówić o liczbach, po, po, pomówmy o duchu tego piwa. <śmiech> o emocjach, które wokół tego... No tak, to ja tu się będę musiał podzielić za, za moment takim porównaniem pamiętnym, no. ale to za moment. Natomiast wracając, no rzeczywiście nie sądzę, żeby to, te, ci nasi rzemieślnicy coś, coś w tym temacie namieszali, ogólnie rzecz biorąc, bo dla nas to się dużo zmieniło. Znaczy, może zaraz, zaraz. Dla nas, w sensie dla ciebie i dla mnie to też nie. Nie. Ale dla nas, mówię, braci, tutaj. No, rzemieślniczo Bir... Braci Birgickiej. Ja szczerze mówiąc, Birgicka. jak mówimy o sobie, to mi się wydaje, że ja w 2016 roku piłem równo 0 piw bezalkoholowych. No ja prawdopodobnie z ciekawości może jakieś jedno. Mhm. No, przyczyna dosyć oczywista, mianowicie nie potrzebowałem pić piw bezalkoholowych. Bo zazwyczaj potrzebują ich kierowcy. Aczkolwiek, ja się dowiedziałem, tak mówi, że nie, nie potrzeba, ale słyszałem, że to jest świetny izotonik w ogóle. No niby tak, ale to takie... Dla mnie to taki półśrodek troszeczkę. No właśnie zaraz hmm. do tego przejdziemy, ale, ale wiesz. No to, że ten rynek wzrósł, no to ja nie wiem, czy tu się cieszyć, czy się nie cieszyć, czy w ogóle można się do tego jakoś w jakiś sposób emocjonalnie odnieść. Trudno powiedzieć. No i co, co ty będziesz robił w tym odcinku, kieruję? jak się nie można emocjonalnie odnieść? No to wstawimy na twarde dane, to ja się sam odniosę, jak ten. Do, no. danych, do danych to się nie można. No Ale dobra, no to możesz, żebym się ja mógł emocjonalnie odnieść, to pamiętam właśnie taką, taką sytuację, jak kiedyś po jakimś ciężkim dniu, to było ładnych parę lat temu, e, poszliśmy w, do pewnego warszawskiego miejsca, bardzo fajnego które jednakże nastawieni, że, że będzie tam po prostu, będzie można wreszcie po całym dniu usiąść i napić piwa, ale okazało się, że miejsce dosyć świeże i nie mają jeszcze zezwolenia, tudzież popularnej koncesji na alkohol. No i tak. Nazwy, piwa... proszę nazwy, co to było za miejsce? To było miejsce Mito. A, no. I wtedy z, jednak z tej desperacji, właśnie sięgnęliśmy, żeby chociaż tego smaku zaznać, tak? że piwa, no to już wzięliśmy to Cześć, bez Ja też tam byłem, bo jakoś... Byłeś tak, ale chyba, chyba go nie piłeś akurat ty. No i było to wielkim rozczarowaniem. Kompletnie nie kojarzę historii, ale możliwe. No i wtedy no. właśnie tutaj czas na jakby główne właśnie moje emocjonalne ustosunkowanie, ustosunkowanie się do tego. Pamiętam jakby to było wczoraj z lekcji języka polskiego, licealnych, jak to Mickiewicz odnosił się do twórczości słowackiego i do jego poezji. Mówił, że ona jest jak taki kościół, ale bez Boga. I tak samo metaforycznie ująłbym istotę piwa bezalkoholowego. Czyli no niby, niby piwo, ale jakże wiele mu brakuje. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc chorobę alkoholową Piotra Podsiadłego, można wysłać SMS-a o treści Pomagam na numer 7337. Co Dziękuję. Koniec, koniec ogłoszenia. Wiesz, że ten numer może istnieć i damy komuś zarobić właśnie. Najwyżej komuś pomożemy, nie wiem, jakiejś strasznej chorobie. No w każdym razie, ja byłem o tyle zdziwiony, już kończąc Twoje bezsensowne dywagacje, nie, to było, myślę, że już możemy na tym zakończyć odcinek, bo... <śmiech> Taką nutą, jeszcze jakiś... A reszta odcinka będzie takie organy, jakieś... Muzyka, koncert organowy. Ale um... o żałobie to jeszcze powiem. <śmiech> Dobrze. Mnie to o tyle zdziwiło, nie wiem, co ty o tym sądzisz, bo mi się nie wydaje, żeby te piwa się zmieniły jakoś w zeszłym roku, tudzież w ogóle proces tworzenia ich... Coś, coś jakby tu się na, na tej sferze coś zmieniło. To chyba po prostu więcej ludzi z jakiegoś powodu zaczęło pić piwo bezalkoholowe. No i do, do, jak, jak się wydaje w ogóle, dlaczego coś takiego zaistniało? Bo ja szczerze mówię, naprawdę nie mam pojęcia. No. Myślałem nad tym, myślałem, no i nie wiem. No. Ehm. Nie wiem, czy w ogóle jest sens właśnie drążyć w ten temat, bo chyba nic mądrego, popartego jakąś ekonomiczną analizą nie wymyślimy. A być może po prostu ktoś się romnął w statystykach. No nie. Ewentualnie, ewentualnie, no Janusz na pewno nie no ale może ktoś wcześniej. Nie. Ewentualnie, no z racji tego, że to spożycie piwa jakby cały czas rośnie, no to może po prostu wiesz, siłą rzeczy, jako że ten segment był, był mały, no to ten wzrost, prawda, był, był łatwo zrobić duży. Hmm. Wiesz o co chodzi? No, to, to, no to, wiem, wiem. Powiedziałeś że w przypadku małych liczb to, to, to ten procentowy yy, udział jest... To, to się może bardziej wahać niż w przypadku tych olbrzymich liczb, mm. tak? Więc mi się, myślę, że, że, to, to, mi się jeszcze to wydaje o tyle dziwne, że powstało też naprawdę dużo jakichś takich fajnych alternatyw bezalkoholowych, jakiś tam lemoniat, yerba mate, nie wiadomo co przez te, przez te poprzednie lata i większość... Yy... Okej, okay, no może w sumie nie powinienem w ogóle myśleć w kategoriach multitapów. Widzisz, bo to jest... Dlatego ten, ten temat mnie zaciekawił, bo on sprawia mi pewnego rodzaju problem. Bo tutaj trzeba wyjść w ogóle poza naszą bańkę taką rzemieślniczą, tylko właśnie się nad taką... Wiesz, nad takim... Nad większym w ogóle istotą rzeczy, tak? Uh -huh. Że właśnie w większości barów nie ma hipsterskich lemoniat ani yerba mate. Tylko raczej właśnie już jeśli jest jakaś alkoholowa bez, bezalkoholowa alternatywa, no to jest albo selekcja piw, selekcja napojów coca tak tam Coca Cola Sprite Fanta. No i chyba się zdarza dosyć w miarę często butelkowe piwo bezalkoholowe, prawda? No, jakiś tam leszek free, czy żywiec hmm. yy, pewnie tak. No tylko, tylko właśnie, no ja bym chyba już wolał wziąć herbatę. Albo nie wiem co. Tonik. No. A mieć takie piwo, tak patrząc w dzisiejszej perspektywy. Takie w tym rozumieniu koncernowe, bo takie mm. jeden na sto, na przykład z Cormorana, to naprawdę z przyjemnością latem się wypije. Ile on ma procent? no ma jeden, tak? Procent. No, jak sama nazwa wskazuje. Hmm. Czyli nie jest piwem, nie może być nazywane bezalkoholowym, prawda? Nie. Może hmm. być nazywane tak, no nieoficjalnie, że niskoalkoholowe, tak? Hmm. Ale nie jest to pojęcie normatywne. No ja nie próbowałem, szczerze mówiąc. E, ja jeden... próbowałem i bardzo, bardzo mi, oczywiście jakby na możliwości takiego ekstraktu i takiego, e, takiej mocy naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, a jaki tam jest ekstrakt początkowy i jaką... Tam jest czy... koło... Wydaje mi się, coś pod 7 BLG. Aha, czyli malutko. A wiesz, jaką metodą oni osiągają ten efekt 1%? Bo no, to było z tego, co kojarzę, po prostu zatarte na słodko i odfermentowane jakimiś drożdżami, które tak głęboko nie schodzą, tak? Rozumiem. Tutaj nie było jakiejś wielkiej filozofii. I przez to w zasadzie one jest takie fajne, tak? Bo nie ma takiej ingerencji jak przy tych innych metodach, czyli odparowywanie no, czy tam destylacja to się nazywa tak y, alkoholu z piwa ewentualnie brutalne przerywanie fermentacji y, pasteryzacją i zostawienie bezbronnych cukrów resztkowych A, które może być, chyba, chyba ma, kilka może być metod tych przerwania, bo ja na przykład czytałem też, że można też przez obniżenie temperatury czy na przykład jak są... no też. Ale nie trzeba je będzie, no bo jak obniżysz, a ona potem sobie, że tak powiem, niska temperatura tak zahibernuje te drożdże, nie? Tak, że one nie, nie wymrą. Czy niska, zależy, jak niska, no? Ale raczej, raczej zahibernuje je i potem jak się temperatura podniesie, to one mogą znowu zacząć pracować, więc ono zapas i tak musi, musi zostać yy, spasteryzowane. Czyli, ale myślisz, że kormoran użył zwykłych drożdży tutaj tylko po prostu przez... Odpowiednie zatarcie i jakiś tam szczep, który słabo odfermentowuje? to był jakiś w ogóle inny szczep drożdży, które produkują o wiele mniej alkoholu, albo w ogóle nie produkują? No to też jest taka możliwość. Mhm. To też. Znaczy, to, było, to, to, to się kryło pod tym, yy, co powiedziałem, yy, że drożdże nisko odfermentowujące, tak? Mhm. To się kryło. To, to, to miałem na myśli, ale nie wiem. Ale oni na etykiecie tak. nie podają, co to są za droże, prawda? Ale z tego, co kojarzę, to chyba nie. Mhm. Ale mogę się mylić. Ale no, nie rozumiem. kojarzę. No właśnie, bo to, to mnie też jak o tych bezalkoholowych piwach zacząłem czytać, um, tak trochę mnie zdziwiło to, że jakby nie ma jednej metody robienia tego, tylko wręcz do tego stopnia, że koncerny raczej nie chwalą się szczególnie, jak to osiągają na tej zasadzie, że nie jest to no bardzo... są jakieś takie sfierz, sekrety technologiczne. No właśnie, tak, no właśnie tak. trochę mnie to zdziwiło, nie? No A bo... Poza tym nie brzmi to zbyt, zbyt Znaczy, no nie brzmi to może zachęcająco, no tak powiem. Nie ma tutaj elementu żyłotek. Zabijanie bo... kom komórek drożdży w zarodku. No, no właśnie, no to mało marketingowo Jak brzmi. Albo destylacja. Ale wielkie 0,0 mhm. no to jeszcze się broni samo, samo sobą, tak? Jeśli, jeśli szukasz bez ale właśnie ta cała otoczka. Nie wiem, czy to kogoś tak interesuje. I czy no można w ogóle prostu... tutaj znaleźć punkt zaczepienia, taki, żeby kogoś zachęcić? O, to ja wezmę to, bo oni tutaj ten alkohol to destylują z tego piwa. To A chyba nie, tylko jakiś mikrobiolog nie. albo technolog żywności, nie by się skusił. No znaczy, ewentualnie no, ma to pewne przełożenie na to, jak to piwo będzie smakować, tak? Czy ono mm. będzie takie pełniejsze, słodkie, wręcz takie no, przypominające podpiwek, czy też kwas chlebowy, czy będzie jednak bardziej. Y Piwne, wodniste po prostu, bo jak to lekkie piwa, zazwyczaj są wodniste. Yy, no. Także to jest, może taki ma walor. Mhm. Wiedza o tym, jak to zostało zrobione. Mhm. Um, a jak jest z chmieleniem tego 1 To jest, yy, ono jest jakoś mocno chmielone? Czy... No, ono jest tak fajnie, bo to jest takie mhm. light upa, tak to nazwali, mhm. i to jest bodajże. Sybilla, Lubelski, Marynka, ale też Citra i ta Citra robi rzeczywiście robotę. No to fajnie, to fajnie. Ja jeszcze nie próbowałem, no ale na pewno spróbuję za jakiś tam czas. Czyli wychodzi na to, że chyba właśnie ta metoda specjalna jakiś użycia szczepów groszczych... No tutaj, tutaj to jest, to piwo nie jest bezalkoholowe, tak? No tak, zgadza się, zgadza się. Więc troszeczkę taki no ma handicap, yy, smakować lepiej, bo, bo ma też yy, alkohol, no, w zasadzie dwa razy więcej niż może mieć piwo bezalkoholowe. Hmm. E no tak, no ale też wydaje mi się, że okej, okay, no e raczej okej, okay, tak żeby wypić i wsiąść od razu za kółko, no nie wiem, zależy nie od osoby mocno, ale już e wydaje mi się, że jak się tam odczeka jakiś czas, no to można to w miarę tak traktować jak właśnie te pół procenta, no z drugiej strony ta różnica tak. nie jest duża, no. No to fakt, no ale teraz właśnie wracając, bo, bo to co powiedziałeś, pojawiło się też sporo alternatyw w postaci yy, chociażby lemoniad chmielowych jak mm -hmm. i też yy, teraz już mamy bodajże dwie, dwa browery się pokusiły o yy, robienie wód mineralnych chmielonych. Czyli, nie wódek, tylko wód. Tak, a wódka chmielowa to też mogło być niezłe. Mm. Yy, czyli Nepomucen i Janolbrach, jeśli się nie mylę. Jest ożywiające, smak chmielu lubię generalnie. E, jest mniej kaloryczne też. Dobra, ale czekaj, e, to jeden na sto, czy na chmielone nie ma. możesz wybierać? No, zależy kiedy. Proste, tak czy nie? Ale czy jeden na sto? W takim A jednak. nakładzie. No, mhm. w takim to tak. Dobra, dobra. To tak jak, nie wiem, porter bałtycki czy imperialny porter bałtycki? Tak, to w, taki, w takiej kategorii to traktujesz. Hmm? Ja szczerze mówiąc, też próbowałem. No bo, no bo może poza. Przepraszam, jeszcze, że ci przerwę. No światło. Ale no bo może poza tymi właściwościami izotonicznymi, tak? Jeśli, jeśli umówimy się, że to jakieś ma tam, to, że jest troszeczkę słodu i tak Nie, dalej. Nie, podobno, podobno to jest w ogóle jakaś rewelacja, że sportowcy robią. No to już naprawdę wolę tam na chmieloną, która ma, jest wodą, więc kiedy nie ma kalorii, jest leciutka, prawda, na żołądku. E, no i o dziwo bardzo się dziwiłem, że, że się na niej taka piana utrzymuje lekka i nie wiem skąd tak. to się bierze. też też się zastanawiałem. Bo przecież chmiel chyba się nie pień, no tak przynajmniej mi się wydawało, no ale. Teoretycznie piszą, że nie ma tam nic innego niż woda i ten chmiel, więc może coś jest na rzeczy. czy może te olejki e, erotyczno-eteryczne, może jakoś sprawiają, że, że ta piana się tworzy i, i utrzymuje. No więc ja chyba, może włożę kij w mrowisko, ale do, na chmielonej miałem dosyć wygórowane oczekiwania, bo po prostu opinie były tak, tak bardzo pozytywne, że jakby no spodziewałem się czegoś super. A szczerze mówiąc to, no nie wiem, ja byłem trochę rozczarowany, szczerze mówiąc. I to do tego stopnia, że ja szczerze mówiąc... Ciebrałem, piłem... poszło do zlewu, bo była popsuta. <śmiech> zielona, zio... Rozumiesz, zielona woda. No, to, kto by to chciał pić? Nie no, ale, ale serio, ja, dla mnie to osobiście kompletnie jakby nie podpasowało. No to, znaczy w porządku, no wypiłem szklankę. Ale szczerze mówiąc, jakbym miał wypić więcej, to by było już tak trochę na siłę. No, moim zdaniem ona była męcząca na w świecie. I była ściągała taka... Cię goryczka, tak? Nie, nie ściągałam, no, Tylko taka woda z trawą, no. No dobra, ale... Takie, ta takie wypicie wody z jeziora z taką rzęsą. Takiego, wiesz, całego, obrośniętego rzęsą. To właśnie jakbyś sugerujesz, że miała dużo ciała? No, nie. więcej niż woda. No, <laughs> no ta woda z że są tak, ale taka woda z chmielem to nie. Nie wiem, ale może to ma po prostu związek z tym, że ja generalnie bardzo nie lubię wody gazowanej. I A, no to prostu... myślę, że jest ty tu jakaś prawidłowa. I możliwe, że to po prostu przez to. I szczerze mówiąc to nie, nie wiem, wydaje mi się, że to właśnie połączenie tego gazu z tym chmielem, tą em, pianę. No, no nieuchronnie tak, ale no, i tak się tak, Co tam innego miało być, no, żeby, żeby to miało utworzyć. No więc mówię, ja spróbowałem nie to, że krytykuję bez... Ile ona kosztuje jeszcze? Bo to jest moim zdaniem trochę... No to chyba różnie, no. 3-4 no. zł, no chmiel jest drogi. Tak? 3-4? Nie, mi się coś wydawało, w że to jest w Krakowie. Aha, no w Krakowie, no to Aha, w To z 8 przynajmniej. Nie, nie, no ale tak widać mi daje się 5-6. <głos> no, ty uważaj, bo tutaj dostaniemy po właśnie kop... <głos> um, mi się wydaje, że tak 5-6 było w Krakowie. I pamiętam, że miałem takie, no... Ty... Szczerze mówiąc, to to jest no wiesz, trochę... no, Jakoś trzeba jeleni, którzy przyjechali samochodem i chcą się napić niby czegoś takiego innego niż kola herbata, trzeba ich jechać po prostu. Równo. No nie, no z drugiej strony masz rację, że ile kosztuje kola w knajpie? No, nie wiem. <śmiech> Ale pewnie też 4-5 zł taka najmniejsza. No piątkę, myślę, że kosztuje. Taka w szklanej butelce. Taka no, więc wiesz, właśnie. A sam sam pani kelnerka na tacy przynosi. Cukier i trochę karmelu. No no więc dobra, Co jeszcze, coś jeszcze mamy do powiedzenia o niskoalkoholowych piwach? No to nisko, bez czy wodach? No Maczku, no. zdecyduj się, operuj precyzyjnym językiem. O wszystkim, o wszystkim. Ja myślę, że w tych akurat woda chmielona to w tych, w tych wszystkich liczbach, od których zaczęliśmy, to już w ogóle... Nie. Chyba <laughs> na, na granicy błędu statystycznego się gdzieś tam obraca. No rzeczywiście. Ale dobrze, A... ja nie krytykuję, niech kombinują. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia lepiej. Ja nie uważam, żeby to... Okej, okay, zgodzisz, zgodzisz, znaczy zgodzisz się ze mną mówiąc, że dało, dałoby się to zrobić lepiej niż Nepomucen? No nie wiem, bo nam osobiście to chmielenie... Na aromat nigdy jakoś wybitnie nie wychodziło, więc nie będę stawiał zbyt odważnych test, ale przypuszczam, Aha. że pewnie tak. No. A, widzisz. no Też się zdziwiłem, bo zarówno na tej Odolbrachta, jak i na, na tym z, co ja mówię, tak, Olbrachta jest pomocena. nie znalazłem na etykiecie żadnych, jakie to chmiele zostało użyte, więc nie wiem, czy to było na zasadzie właśnie e, robimy zostało. wodę, a nie piwo, to jakieś tam wrzucimy tam resztek, bo to przecież tak... Albo słuchaj, w ogóle. Sort, gorszego sortu. Hmm. Czy po prostu, może, może wiesz, no bo jednak jeśli w tym piwie, nie, znaczy w twu, w tym piwie, w tej wodzie nie ma nic oprócz wody i chmielu, no to tu jest tym bardziej ważne jakiego chmielu, jak świeżego, jakiej, jakiej odmiany się użyje. Tak no myślę. tak, ale z drugiej strony, będąc. I każda mając... wiesz, właściwość tego chmielu w postaci jakiegoś za bardziej. Za, za dużej trawiastości, za dużego ściągania, czy tak dalej, to to wyjdzie wszystko. No okej, okay. ale z drugiej strony będąc na miejscu... Bo nie ma kontry. ...browaru Nepomucen, mając, prawda, um, ograniczoną ilość świeżego chmielu, to wykorzystałbyś to na piwo, czy na wodę? Na wodę. Cały chmiel woda. Ach, piwo <śmiech> robił bez chmielu. <śmiech> Tylko robił I... gruid. <śmiech> Team słodyczka, tak? <śmiech> tak. Nie mam no, oczywiście się robi żartuję, no. No, Jestem ich w stanie zrozumieć, ale no, to, to, to wszystko do poprawy. Ale na pewno ważny jest ten krok milowy po prostu. Mm. Ja mówiąc. Jest... bo na przykład mi strasznie, to, to muszę to powiedzieć, bo, bo to przed odcinkiem planowałem, że te lemoniady o smaku chmielu bardzo mi nie odpowiadały z takiego względu, że one z jednej strony miały tą goryczkę właśnie od chmielu, a z drugiej taką słodycz, ale to była słodycz właśnie od cukru co było takim totalnie dla mnie, to totalnie do sobie nie pasowało, bo, bo w piwie mam tą kontrę słodową taką, ono jest pełne, ale nie jest tak po prostu oddanie słodkie, a te tele, lemoniady one wszystkie, one z kolei właśnie nie są pełne, tylko są po prostu słodko-gorzkie i to jest takie, ych, nie, bardzo mi to przeszkadza. Ja chyba takiej nie piłem, znaczy, takiej, żeby była zupełnie. mocno słodka. To, to ja piłem, kiedyś pamiętam, pamiętam, w, pamiętam że w pecie, w, w butelce PET, kiedyś kupiłem jakąś taką lemoniadę chmielową i ona wręcz właśnie była mnie to o tyle zdziwiło, że ona w ogóle nie była słodka tylko właśnie była taka zdecydowanie goryczkowa to chyba było możliwe, że to było z browaru bazyliszek? oni robili coś takiego czy nie? no bazyliszek no możliwe no Już nie Wiem. Be, no się po nich bym spodziewał nie tak. No nie wiem, e, wydaje mi się, że to było od nich, ale możliwe, że nie. Jeżeli ktoś wie, to proszę mnie poprawić. Ale generalnie była butelka PET z taką po prostu etykietą z hapeczki laserowo wydrukowanej. E, I pamiętam, że też ciężko mi się to piło, naprawdę, bo to właśnie też z kolei było w ogóle mało słodkie. Bardziej właśnie taka woda gazowana. No nie wiem, mnie po prostu możliwe, że mnie po prostu gazowana woda męczy i, męczy i po prostu mnie nie da się gazowaną wodą em, ucieszyć. Żadny A jakby mysł? zrobić y, na azocie, wodę, gaz, wodę chmieloną na azocie, Cych, puszki, to jest jakiś pomysł. to jest pomysł. Ale z drugiej strony nie wiem na ile w ogóle to by się rozpuściło tak dobrze w wodzie, takiej nie, czystej. Nie pytaj. Nie wiem, żaden ze mnie, mnie chemik ani fizyk, ale w gimnazjum chodziłem na kółko fizycznej, więc chyba mogę się wypowiadać. Ryzyk Ech, fizyk. Nie, no ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że to chyba by nie zadziałało, ale mówię. Jak ja coś patrzę. to ja rzucam wyzwanie z kolejne. Próbuj to. Ja mam wyzwanie Birtox takie, że w tym roku wypijemy piwo bezalkoholowe koncernowe, żeby się przekonać, czy coś się zmieniło. A takie 00. No nie wiem, no, a żeby takiej Lech, było. Lech Free, czy tam coś takiego to jest 00? Nie. Ale a, no, to, no, a, no a co jest 00 tak naprawdę? No są takie 00 i wtedy na etykiecie się jest wielkie 00 napisane. No że... ale koncernowe? No Bawaria chyba jest i to takie właśnie, ale... miałem powiedzieć. Trafiłem dzisiaj na jedną ze smutniejszych stron internetowych, jakie było mi na trafić i wyjątkowo mówiąc w podcaście o stronach internetowych nie chodzi o warstwę graficzną no. i żałobę w postaci warstwy graficznej, ale strona się nazywa, no nie było trudno na nią trafić, bo wpisując piwo bezalkoholowe, czego też nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę robił wpisywać w piwo bezalkoholowe. Pierwszym wynikiem jest strona bezalkoholowe.com na której znajdują się y, tylko i wyłącznie do zakupu piwa, wina i inne napoje udające alkohol, ale bezalkoholowe. I to naprawdę jest straszne. Ale czekaj, dlaczego to jest straszne? Bo ja chyba byłem na tej stronie też. Jak no, tak... dlaczego to jest straszne? No panie, no, to już to, to, to taki wybór między po prostu złym a gorszym. <śmiech> a może wybrać właśnie, czy to 0,5 czy 0,0. No po prostu super. A, czyli to jest taki, taki alternatywny koszmarny świat, tak? No tak, to jest, to jest, to jest właśnie to, tak wygląda piekło Virgika no. <laughs> Czyli po prostu jakbyś miał powiedzieć, najgorszy koszmar, jakby się przydarzył, to by było, że idziesz sobie do sklep piwoteki i możesz wybierać sobie między piwami 0 a 0,5, tak? No 0,5, tak. 0,5. Po prostu. Także no, jakby rozumiem, że może jest pewnie popyt rodzi podaż, no ale... Nie, no, ale też nie, nie należy zapominać na przykład o ludziach, którzy nie mogą ze względów takich prawdziwie zdrowotnych ym, spożywać alkoholu, nie w sensie prawdziwie zdrowotnych, nie, że Niby alkohol taak. jest niezdrowy, tylko czy jakieś tam mają problemy poważne z wątrobą, czy jakieś wady wrodzone, coś takiego. No i wiesz, i dla nich to jest najbliżej, co mogą yy, wypić, no, yy, do piwa, więc no... No dobrze, no. Może taka strona to jest właśnie odpowiedź do takich osób. no A ty, teraz, oś powiedziałeś, że to jest największy koszmar z możliwych. No, brawo, Piotrek! Właśnie obraziłeś po prostu ludzi z poważnymi wy... chorobami. Mówię o sobie, no, a nie o ludziach z poważnymi chorobami. No, niech ci będzie. No, Także to... powa... mówmy się, czy kto, ktokolwiek z poważną chorobą, nie mogąc pić piwa, słuchałby podcastu Birtox. Jego piątą dziesiątkę? no Nie sądzę, że tutaj kogoś obrażał. Abyś się zdziwił, byś się zdziwił jeszcze. No. Także tą pesymistyczną nutą wydaje mi się, że pora zamykać. Um, nutą chmię Temat. Tak się chyba ten nazywa. Na Dajcie znać, czy przyczyniliście się do tego szalonego wzrostu w zeszłym roku? i właśnie, bo ja nie mogłem znaleźć właśnie liczbowo, jak ta sprzedaż wygląda bo najchętniej bym to porównał z innymi ale nie potrafiłem już tych danych znaleźć więc jakby ktoś to potrafił znaleźć lepiej niż ja, to czyli w ogóle znaleźć, w przeciwieństwie do nie znaleźć to poproszę o podesłanie masz coś jeszcze do dodania na koniec? mam do dodania, żebyście jednak jak możecie to pili normalne piwo normalne prawdziwe prawdziwe eee... I cóż, a tak poza tym... I nieudawane. No to, to obiecujemy, że już następne odcinki będą o piwie. Ale so, jesteś, no ale Było nam się naprawdę. osobiście trudno nawet do tego odnieść, tak? Więc domyślałem się, że nasi słuchacze również... E, jakby to, to, to nie ich... Nie ich e, taki temat, no może. Jest już związane z branżą, więc moim zdaniem to jak najbardziej dostępne, a trudno było się odnieść właśnie z tego względu, że to nie bezpośrednio związane z nami. Ale Piotr, trzeba wychodzić z tej swojej właśnie bańki medialnej, bo potem wiesz, co się dzieje? Ze medialnej? Medialno-informacyjno-zainteresowań. O, tak to nazwę. No dobrze, chętnie wychodzę z baniek, Także ten temat mam już z bańki. Witam Was w przyszłym tygodniu ponownie bardzo serdecznie. Także to by było na tyle. Cześć.